rassumsan Abschnitt aus dem Lukas Evangelium lesen gelesen Lukas 4 przeczytajmy wspólnie urywek z Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale w ferze 31-44 przeczytamy wiersze od 31 do końca rozdziału I stąpił do Kafarnaum miasta galilejskiego i nauczał ich w sabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno. Ach, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego i nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą, cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawili się u niego za nią. I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, Złożonych różnymi chorobami przyprowadzili ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie. A tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. On zaś rzekł do nich, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I kazał w synagogach galilejskich. Ja, absztyd, więc przeczytaliśmy urywek teraz z Ewangelii Łukasza. Łukasz, Ewangelista, przedstawia nam osobę Pana Jezusa jako człowieka. Już wczoraj przypomnieliśmy sobie, że Pan Jezus według duszy, ducha i ciała był doskonałym człowiekiem. A jednak, jeśli przypatrujemy się tej osobie, musimy powiedzieć, że jest to osoba pełna tajemnic. Na przykład widzimy w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, że on miał początek. Że był bardziej, można powiedzieć, człowiekiem, niż sam Adam, pierwszy człowiek. Bo Adam nawet nie był zrodzony, tylko stworzony. Adam został przez Boga już jako dorosły człowiek stworzony. A Pan Jezus został urodzony jako niemowlę przez niewiastę. I zugleich, ale równocześnie czytamy o nim, że był wiecznym Bogiem. Wiele miejsc z Nowego Testamentu wyraźnie to pokazują. Szczególne wrażenie na nas sprawia Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Na samym początku tego rozdziału czytamy, że Pan Jezus jest Słowem, ewige Wort. jest on wiecznym Słowem. Das bei Gott war. To Słowo, które było u Boga Und das auch Gott war. i które było Bogiem. Somit ist er auf der einen Seite Więc możemy powiedzieć, z jednej strony jest on doskonałym człowiekiem, a z no. drugiej strony jest der Seite Gott. doskonałym Bogiem. Wir glauben das als po prostu wierzymy te dwie prawdy jako chrześcijanie. Das ist auch für uns. Dla nas nie jest to też nic nadzwyczajnym. Den die Schöpfung kann auch nur erfasst werden durch den Glauben. Bo też i samo stworzenie można pojąć właściwie tylko wiarą. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Samo Słowo Boże nam mówi, że wiarą rozumiemy, że świat stworzony został. Przez Słowo Boże. Także to, co jest widzialne, nie jest, e, nie jest ze świata zjawisk. Elf, ganz Hebrajczyków, jedenasty rozdział nam to pokazuje. W pierwszym wierszu o tym czytamy. Dopiero gdy przyjmujemy objawienia Boże wiarą, wir Weise mit unserem Verstand ein bisschen wtedy dopiero Bóg nam pomaga, że też i rozumem jesteśmy w stanie wejrzeć w pewne sprawy. I pojmujemy pewne prawa fizykalne, które są po prostu nadzwyczajne, ale równocześnie zauważamy, że też i nasz rozum ma pewne granice w pojmowaniu tych rzeczy. Że jest to objawienie pewnej chwały Bożej. I taką jest też osoba Pana Jezusa, to jest objawienie chwały Bożej. Ja, die höchste offenbarung, Końcem końców możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest największym objawieniem chwały Bożej Był On Można powiedzieć Spłodzony przez Ducha Świętego Dlatego Słowo Boże mówi nam, że jest On Synem człowieka Nie, człowiek, nie człowieków, jeśli możemy tak powiedzieć, nie ludzi Deshalb sagt auch die Schrift, das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. i dalej Pismo nam mówi, że święte, co będzie narodzone, będzie nazywane synem Bożym. Es wird die Kindheit ganz kurz beschrieben. W tych Ewangeliach bardzo krótko opisane jest dzieciństwo Pana Jezusa. Und dann finden wir, dass er sich mit dem Gläubigen über das vereint. Der Taufe am Jordan I dalej pokazane nam jest jak Pan poszedł tam nad Jordan by być ochrzczony i w tym samym ym, można powiedzieć zjednoczył się albo no zjednoczył się z tą resztką izraelską. Lord Wszyscy musieli złożyć pewne wyznanie Ale Pan Jezus nie potrzebował wyznania grzechów Bo był On świętym Ale za to w Jego przypadku Czytamy o czymś innym Czytamy, że modlił się I to pokazuje nam, że jako człowiek Żył w świadomej zależności od Boga i damit keiner auf einen falschen Gedanken kommt, i żeby nikt z nas teraz nie popadł w błędne myśli, hat Gott den Himmel zerrissen und bezeugt: Du bist mein geliebter Sohn, an Dir, Wohlgefallen gefunden. Z tego powodu Bóg, można powiedzieć, rozerwał niebiosa i zawołał donośnym głosem: głosem że Ten jest Syn Jego umiłowany. Ja, Er ist der Sohn Gottes. Tak, On jest Synem Bożym. Dann finden wir am Anfang von Kapitel 4. Dass er in der Wüste von Satan wird. Dalej czytamy na początku czwartego rozdziału, że w pustyni y, był kuszony przez szatana. Mose 3. Już dzisiaj z rana przypomnieliśmy sobie pierwszą księgę mojżeszową, trzeci rozdział. Seen, in sind. Adam, w którym czytaliśmy, Eva. że my ludzie, to znaczy Adam i Ewa, popadli w grzech. Ale kuszenie, w które Pan Jezus popadł, w porównaniu do Adama i Ewy, nie doprowadziło go do upadku, tylko objawiło jeszcze bardziej jego doskonałość i bezgrzeszność. Dann finden wir die einmalige Begebenheit in Nazareth. Dalej czytamy o jednorazowym wydarzeniu, które miało miejsce w Nazarecie. Dlaczego jednorazowe wydarzenie? Bo to wydarzenie pokazane nam jest tylko w Ewangelii Łukasza. Wiemy z Słowa Bożego, że w Nazarecie był on, albo w Nazarecie wzrastał, był wychowywany przez rodziców. Z tego możemy się dla naszego życia nauczyć to, że ważne jest, żebyśmy tam, gdzie Pan nas postawił, w domach naszych byli, zaczęli być świadectwem. Pieśni śpiewaliśmy i prosiliśmy Pana, aby On włożył siłę w każde słowo. W Modlitwie powtórzyliśmy tą myśl. I widzieliśmy, że ta siła i moc Boża uwidoczniła się w Nazarecie. Pan czytał z Księgi Izajasza. Pokazał im, że miły rok Boży nastał. Die Zeichen und Wunder, die angekündigt sind, sind zum Teil schon że znaki i cuda, które były przepowiedziane w Księgach Starotestamentowych spełniły się na ich oczach. Somit war klar, wer er war. I przez to stało się dla wszystkich jasne, powinno się stać jasne, że On. kim On jest. Sie sich über die Worte der Teraz ludzie, którzy słuchali, cieszą się z słowa łaski. Daran wir im Gebet też to przypomnieliśmy sobie w modlitwie. Auf der Ale nagle Słowo Boże przerywa pewien, pewien tok myśli. I nagle ludzie mówią, przecież Ty jesteś ten, który wzrastał tam w Nazarecie, ten syn Józefa. Die freude über das Wort war auf einmal weg Nagle radość słowa Bożego, słów, które Pan wypowiedział, straciła się zupełnie. Sie Nagle widzieli w nim już tylko zwykłego człowieka, już nie Syna Bożego. Das führt dann schließlich dazu, dass seine offenbart. to prowadzi do tego, że Pan pokazuje swoją łaskę, która już w Zeit des Gesetzes sich auch auf Ausländer ta łaska, która nawet już w Starym Testamencie w czasie zakonu sięgała poza granice Izraela. Jako przykład tu Słowo Boże podaje nam wdowa w Sarebcie, do której Eliasz został posłany. I też Naaman, Syryjczyk, który jedyny. Um jak jest o Jedyny trendowaty był uzdrowiony Gdy te, gdy usłyszeli te słowa serca ich przepełniły się gniewem I stało się, że stracili gotowość przyjąć słowa Boże versteigern sich dahin sie den Herrn von, Dem ten gniew wzrastał tak usilnie, że chcieli zrzucić Pana z skały. Pan na pewno głęboko to odczuwał, Aber der Herr hat nicht mit gericht geantwortet. a jednak Pan nie odpowiadał przez sąd, sondern an, ort sein ale odszedł spośród nich i kontynuował swoją służbę na innym miejscu. Jer leczy, wie wir das in Vers 31 sehen. Czytaliśmy teraz w naszym urywku od 31 wiersza, że nauczał ich. Anen Sabaton, das war der freitag in Israel. Sabate to były dni wolne w Izraelu. Dawa es eine Gewohnheit, dass man in die Synagoge ging. I był taki zwyczaj wśród Żydów, że w tym dniu szli do synagogi. Na te babilońskiej Gefangenschaft finden wir die Synagogen. Po upływie uprowadzenia do Babilonu, czytamy, że powstały synagogi, da kamen das Wort Gottes zu hören. i w tych miejscach Żydzi spotykali się, żeby słuchać słowa Boże. Da wurde auch zucht w tych synagogach też no, przeprowadzano pewną karność, da wurde auch też przeprowadzano zbiórki. Das war das centrum, von dem in Można powiedzieć, że to były y, miejsca religijne poza świątynią w Izraelu. Jetzt wird ein teraz przedstawiony jest pewien człowiek. Menschen, ganz besonders bei Lukas, im fokus. Szczególnie w Ewangelii Łukasza zauważalne jest to, że ciągle na nowo ludzie są na pierwszym planie. Czytamy w 32 wierszu, że nawet gdy ludzie zdumiewali się nauki, nad nauką Jego, denn das wort war mit gewalt, mit ponieważ słowa Jego były z mocą, stand dem wort, was er to znaczy Pan zupełnie popierał to, co też mówił i potwierdzał życiem. Er Można powiedzieć, że Kroczył za poleceniem i zleceniem Bożym. I teraz tu do synagogi wchodzi człowiek opętany, nieczystego ducha. Gdzie był ten człowiek? Znalazł się teraz w miejscu, centrum religijnym w Izraelu. I to z nieczystym duchem. Wie schlimm war der in obrazuje to bardzo zły stan Izraela. Mächte sind ja gefallene Engel Satans. Mocy demoniczne lub duchy demonów to są upadłe anioły, upadli aniołowie. Przeczytajmy z pierwszego Tymoteusza 4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 Also, in sein, da von ihre Także widzimy, że też i w chrześcijaństwie będzie to samo, miało miejsce, że nauki demonów się rozmnożą. Jeszcze ciekawe miejsce z objawienia 18. zgłębiana jest ta myśl Vers 2. Czytamy w drugim wierszu A zawołał donośnym głosem Upadł upadł wielki Babilon I stał się siedliskiem Demonów i schronieniem Wszelkiego ducha nieczystego I schronieniem wszelkiego ptactwa I nieczystego i wstrętnego Babilon jest symbolicznym Stwierdzeniem Albo obrazem Chrześcijaństwa, upadłego chrześcijaństwa nieposiadającego Chrystusa. I w tym chrześcijaństwo zakorzeniło się wszelkie zło. Man sich nach dem Namen Christus, dem Heiligen, nennt, pomimo to, że ludzie nazywają się imieniem świętego Chrystusa. Dort alles böse, to jednak wszelkiego rodzaju zło tam ma swoje miejsce. Sogar lehrmäßig dargestellt. Nawet w nauce e, zakorzeniło się to zło i przedstawia się to jako naukę. To das zło. Legitimiert. Das hat Platz da. Nawet naukowo się, można powiedzieć, usprawiedliwia to zło i mówi, że to ma swoje usprawiedliwione miejsce. Mówią ludzie nawet, że to zło jest jedno z tych tego wielkiego wyboru, które Bóg nam dał. I nie zauważają, że to zło jest tak naprawdę, pochodzi z otchłani. Czy my dzisiaj jesteśmy też związani z tym złem? Na pewno te rzeczy nas otaczają. Też szatan jest realny i też jego aniołowie et vor kurzem in paris czas temu kilka dni temu bardzo bardzo poważne zamachy miały miejsce w paryżu słyszeliście o nich są in gekommen tam samobójcy weszli w pewien teatr w paryżu und da wurde ein musikstück vorgeführt i przed wejściem ich do tego teatru Grała, grał pewien zespół muzyczny. Satan. I, so? I pieśń, którą oni śpiewali, nazywała się Ucałuj Szatana. Ich das habe, war ich Gdy to widziałem, po prostu przestraszyłem się. In unserem christian Abendland jest sowas, sowas legitimiert. Że w naszym chrześcijańskim Można powiedzieć kraju i miejscu Takie rzeczy są y, po prostu Usprawiedliwione To jest bezpośrednie bluźnierstwo Przeciwko Bogu Takie słowa kiedyś Były karane w chrześcijaństwie A dzisiaj ludzie się cieszą z takich słów Śpiewają pieśni Jak daleko zaszliśmy I nasze towarzystwo ale pomimo to nie ma beznadziejnych przypadków dla Pana Jezusa. Taki stan był pod koniec czasu, można powiedzieć, zakonu Starego Testamentu. Ale taki sam stan duchowy widzimy też dzisiaj, pod koniec czasu łaski. Właśnie w der może w tym momencie nastała cisza w synagodze. Der mit seinen Jüngern ist da. Pan Jezus z uczniami byli obecni. Viele andere auch. Też wielu innych ludzi. Und dann Mann. I teraz nagle w pośród nich ten opętany człowiek. Was Co stanie się w tym momencie? Auf einmal schreit er los. Nagle ten człowiek zawołał, zakrzyczał. Warum? Dlaczego? Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Bo nie ma społeczności między światłością a ciemnością. Po prostu sama obecność Pana Jezusa wszystkim uzmysłowiła, że w pośród nich jest ktoś, jakaś rzecz, która nie pasuje do obecności Pana Jezusa, obecności światłości. Bo w obecności Pana Jezusa wszystko staje się widoczne. I teraz ten duch mieszkający w tym człowieku Jest, można powiedzieć, sprowokowany Przez obecność Pana Jezusa Także zakrzyczał W Paryżu było bardzo głośno Bo nowoczesna muzyka dzisiejszego czasu Jest przede wszystkim głośna Ona pochodzi ostatecznie z otchłani Und so ist es auch hier. Der Mann schreit. I tak samo było tutaj. Ten mężczyzna krzyczał. Und zugleich ist es ein ausdruck einer Seele, die I równocześnie jest to wyrazem duszy, która po prostu w tym człowieku no, wykończyła się można powiedzieć. Vers 34. 34. Da sagt dieser Geist: Was haben wir mit dir zu schaffen. Ten duch w tym człowieku mówi Cóż mamy z tobą? Teraz dzieci, dla was zadanie Porównajcie 33 z 34 wierszem Czy widzicie różnicę? Czy w tym człowieku mieszkały kilka duchów Czy jeden duch? Auch in der polnischen Übersetzung erkennbar ist. Mam nadzieję, że też i w polskim tłumaczeniu jest to jasne. Wisz, raz da, w 33 wierszu czytamy, że chodzi o jednego ducha. A w 34 wierszu a, wir, czytamy wiersz. cóż mamy z tobą do czynienia w liczbie mnogiej mnogej. Da in person, aber sie eine Więc możemy powiedzieć, że w tej osobie mieszkało kilka duchów, ale razem tworzyli jedność. I können wir gar nicht mehr Wer Der Geist? Die oder die Person. I na końcu staje się takie pomieszanie w tym człowieku, że nie da się już nawet rozróżnić, kto tu mówi. Ten duch jeden, czy kilka duchów, czy ta osoba sama mówi? Ein ist mehr Herr Trzeba powiedzieć, że człowiek opętany staje się bezwładny. Po prostu nie jest już panem własnych duchów, zmysłów. Und das in ganz w chrześcijaństwie powinno być zupełnie inaczej. 1 Korinthians 12 mówi nam: Da macht Paulus deutlich, als er noch Götzeninner wart, da wurde dir hingeleitet. W dwunastym rozdziale czytamy, że gdy byliście jeszcze bałwochwalcami, to inni was prowadzili, czyniliście to, co inni chcieli. Żyliście w grzechu. Ale od momentu nawrócenia staliśmy się zupełnie rozsądni ludzie. Czytamy w Koryntian 14, że chcę śpiewać, chwalić moim duchem. Chcę mit dem Verstand ale chcę też śpiewać moim rozumem. W chrześcijaństwie możemy powiedzieć rozsądek i y, rozum ma swoje miejsce. Twórca, który jest dobry, dał nam też coś dobrego. To jest nasz rozum. Mamy być wdzięczni za ten rozum. Ale mamy wykorzystać ten rozum w dobry sposób. To Boże mówi: w tym miejscu masz wierzyć. To nie jest sprawa dla Twojego rozumu. I wtedy mamy też wierzyć Jest to sprawa pokornego serca i e, posłusznego serca, żeby wierzyć. Manche meinen so Niektórzy twierdzą, że powinniśmy się zajmować takimi opętanymi ludźmi. Natürlich will God, dass alle Menschen errettet werden. Owszem will chce, żeby wszyscy ludzie nawrócili się, Aber nicht unterschätzen die Gefahr, die von solchen ausgeht. Ale nigdy nie um, lekceważmy lub um, źle oceniajmy Niebezpieczeństwo, które wychodzi z takich osób. Może Bóg dał pojedynczej osobie, jakiemuś ewangelistowi, żeby służyć wśród takich ludzi, ale wyobraźcie sobie, że ja byłbym jeszcze młodym mężczyzną, miałbym kilkoro dzieci w domu, Wtedy powinienem świadomie rozmyślać na ten temat i zadać sobie pytanie, jakie niebezpieczeństwo wyszło, przeszło też na moich dzieci, jeśli bym zapraszał taką osobę do mojego domu. nennen den Herrn Teraz ci demony nazwają Pana Jezusa Nazarejczykiem. Ja, in Nazaret war aufgewachsen. On wzrastał w Nazarecie, ale to, że on tam wzrastał, to było jego dobrowolną decyzją. Taki był Boży Plan. I teraz ludzie zadają to pytanie, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego. To znaczy, ludzie gardzili tym miejscem, i nazywają to imieniem. Demonie dokładnie wiedzą, z kim się teraz spotkali. Die und ale wiemy z innego miejsca Słowa Bożego, że demony wierzą, ale drżą. Sie wissen, was die ist. Dlaczego? Bo wiedzą, co jest, jaka jest prawda. Ale ale tylko sama wiedza prawdy Bożej nikomu nie pomaga. Wierzyć w samo istnienie pewnych prawd nikomu nie pomaga, nikogo nie prowadzi dalej. Nie, tylko my też musimy uniżyć się pod tą prawdę, przyjąć ją wiarą i wykonywać. Teraz zadają pytanie, czy przyszedłeś nas zgubić? Przeczytajmy z Mateusza 25. Eine sehr Bardzo ciekawe miejsce. jest 41, 41 wiersz. Wtedy powie i tym po lewicy Idźcie precz ode mnie Przeklęci w ogień wieczny Zgotowany diabłu i jego aniołom To co tutaj jest opisane Będzie miało miejsce krótko przed Zbudowaniem tak zwanego Tysiącletniego królestwa A Jezus przyjdzie na tą ziemię Wszyscy ludzie wtedy Obecni na tej ziemię Będą stali przed nim i Pan będzie sądził między ludźmi. I powie do tych, którzy nie przyjęli Ewangelię Królestwa, że są przeklęci, idźcie do Ognia Wiecznego. Ale tak właściwie ten Ogień Wieczny nie był przygotowany dla ludzi. Ale dla kogo? Für Satan und für seine Engel. Za, dla anioła i ani, dla szatana i aniołów jego. Ci aniołowie to znaczy demony wiedzą, że czeka ich taki koniec. Dann, I W Księdze Objawienia widzimy i czytamy, że ten sąd też został wykonany. Ale jak bezczelnie Odpowiadają Panu tutaj w naszym urywku. Zgubić, nie o, to słowo zgubić nie oznaczało, że po prostu mieli być zniszczeni i straceni, zakończenie ich istnienie. Tylko to słowo zgubić oznacza, że będą wiecznie byli w tym ogniu. Sądu Bożego Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie Jak straszne będzie to Teraz ten duch mieszkający w tym człowieku mówi Znam cię, święty Boży Z jednej strony jest to bardzo poniżający wyraz To słowo naza... nazareński Und hier nennt er den Heiligen Ale tutaj nazywa go Święty Boży. Das war doch gut. Przecież to było dobre. Das war doch richtig, Przecież oder? to było słuszne, prawda? War das richtig. O, owszem. Was er? A co Pan czyni? Jesus gebot pan gro, zgromił go. Was wird deutlich? Co przez to chce nam powiedzieć? Pan po prostu pokazuje nam przez to słowo, że Bóg nie przyjmuje nic z ust demonów, nawet jeśli wypowiadają słowa rzekomo prawda. 2 Koryntian 6 przeczytajmy.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 Podobnie widzimy też takie postępowanie w przypadku Pawła, kiedy w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale znalazł się w Filipii. Tam spotkał pewną niewiastę opętaną, która krzyczała za tymi sługami Pana i wołała, to so, ci są sługami Boga Najwyższego. I wołała, że oni głoszą wam dobrą drogę. Więc powiedziała dobre słowa. Paulus. Ale co czynił Paweł? Przez jakąś chwilę można powiedzieć znosił te wołanie. Ale potem po jakimś czasie obrócił się do tej niewiasty i wypędził ten, tego ducha. Nie, nie możemy mieć społeczność z Złem. Teraz ten demon został wrzucony w pośród tych ludzi, którzy tam byli, w tej Synagodze. Po prostu musiał wyjść z niego. Wir sehen hier, der Herr die Macht. Widzimy więc, że Pan ma większą moc niż ten, ten demon. jest er Allmächtige, der Große Gott. Pan jest wszechmocnym Bogiem. Maria Magdalena. Przypomnijmy sobie Marię Magdalenę. Lukas 8. W Łukaszu 8. Była To była osoba, która była opętana przez siedem duchów, demonów. I der a Pan ją uwolnił. Auch sind heute Też niewiasty dzisiaj mogą być opętane. Und welch ein williges Werkzeug Maria. Ale ta Maria, która była uwolniona, jakim, jakim narzędziem, jaką służebnicą stała się? Zweite aussage ist hier ohne schaden zu nehmen. Druga wypowiedź, o której tutaj czytamy, że wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Jeśli Pan czyni cośkolwiek To nigdy nie łączy się z tym jakaśkolwiek szkoda Tego możemy się mocno trzymać Nawet jeśli wydaje nam się i wygląda tak jakby sprawiało to szkodę Nie, Duch Święty podkreśla, że nie wyrządził mu szkody Więc ten mężczyzna był uzdrowiony Was ist die der A jaka zusegnen? była reakcja tych y, przypatrujących się ludzi? Czytamy, że zdumienie lub takie przestraszenie ogarnęło ich. In waren alle w tym momencie wszyscy w synagodze byli po prostu przebudzeni. Durch diese Sache sie Bóg przez tą sprawę bezpośrednio dotknął ich serce. Das hat sie to totalnie ich wzruszyło. Z pewnością wszyscy znacie historię o Samsonie. Czytamy na początku jego życia, że Duch Boży pędził go, można powiedzieć, prowadził go w służbie. Er hatte gottesfürchtige Eltern. Ten mężczyzna y, posiadał bardzo bogobojnych rodziców. Wiele go nauczyli. Wychowali go w bogobojności. I wtedy też ta bogobojność spadła na niego, że czytamy, że duch Boży go pędził. Ale niestety nie zostało tak. Wir Wiemy dokładnie o tym. Tu widzimy, że zdumienie lub takie przestraszenie ogarnęło ich. Der wirkt etwas, und ist mehr zu bei uns. Pan nieraz działa w naszym życiu i gdy skończy to działanie, nic już nie jest widoczne z przeszłości. Naszym Sie sich dann? Dalej czytamy, że rozmawiali na ten temat. Druga reakcja. Das ist auch gut, wenn wir untereinander jest to też dobrze, jeśli my po takich wydarzeniach rozmawiamy ze sobą. Ja się na przykład cieszę, jeśli teraz w naszym spotkaniu, w przerwach rozmawiamy ze sobą. Gdy wymieniamy wspólne myśli na temat Słowa Bożego, jest to na pewno błogosławieństwem. I znowu Przedstawiona jest wszechmoc Pana Jezusa. Nie są w stanie zrozumieć to, że Pan ma taką moc wypędzić takiego demona. I to wydarzenie teraz opowiadano w całej okolicy. Teraz przeczytamy z 11 rozdziału. Ewangelii Łukasza. vers 15. 15 wiersz. Ganz Bardzo smutne miejsce. Niektórzy zaś z nich mówili, On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Łukasza 11, 15. To jest teraz ta Jezusa, który ludzi eingesetzt hat, der Dämonen zugeschrieben. Można powiedzieć, że tą moc, którą pan im pokazał wszystkim, ludzie przypisują teraz samemu demonowi. Das ist mal das ist ja deutlich. Es kann doch gar nicht sein, dass man ein Dämon einen anderen austreibt. My wiemy, że pan to dalej wyjaśniał i wytłumaczył, że to jest niemożliwe, że jeden demon wypędza drugiego demona. Eine ganz schreckliche Sünde. Ale był to wielkim grzechem, że ludzie tak myśleli o Panu. Wir haben also gesehen in versen 33 bis 37, że Jesus jest im religiösen centrum, wo satanische Elemente sind, i der Herr ma frei davon. Więc widzieliśmy teraz w tym pierwszym naszym urywku, że Pan znajdował się w centrum religijnym, gdzie były też szatańskie wpływy, ale Pan uwalnia od takich wpływów. Przypomnieliśmy sobie również, że w chrześcijaństwie te same rzeczy się y, odbywają i im więcej oddalamy się od Słowa Bożego im więcej otwieramy się na, takie, na taki świat uczuć i tracimy społeczność czytania Słowa Bożego Mehr diese tym bardziej też takie rzeczy wchodzą w nasze serca albo ujawniają się. Wir nie sein. Nigdy nie chcieliśmy być bezuczuciowi. Pan zawsze też na nowo czytamy był wzruszony wewnętrznie, von dem ale nigdy nie oddalił się od Słowa Bożego. Wir sehen hier wie wir frei von der Macht Widzimy jak Bóg uwalnia od mocy szatana. To jest bardzo ciekawe, że to jest pierwszym cudem, który jest opisany w Ewangelii Łukasza. I można powiedzieć, że jest to beznadziejnym, beznadziejnym przypadkiem. Ale jednak nie beznadziejny dla Pana. Teraz od 38 wiersza naszego urywku widzimy to piękne uzdrowienie, które odbyło się w tym domu Szymona. Pan znał Szymona. W Ewangelii Jana czytamy, że dał mu nowe imię. I to dawanie nowego imienia było wskazówką na to, że ta osoba otrzymała nowe życie. Przypomnieliśmy sobie już Marka pierwszy rozdział w tych dniach. Widzieliśmy tam, że Pan spotkał Piotra, gdy pracował jeszcze jako rybak Zawołał go, aby przywołał go do służby I uczynił z niego rybakiem ludzi I teraz widzimy, że Pan wszedł i przyszedł do domu Szymona Widocznie Teściowa Szymona też mieszkała w tym domu I tak na marginesie możemy się nauczyć z tego jak ważne jest też pielęgnować rodzinne relacje Jeśli ktoś z ludzi naprawdę czcił swoją matkę to był to Pan Jezus, sam Pan Jezus bo widzimy go że nawet kiedy już wisiał na krzyżu mówił do jana oto matka pamiętaj o niej er hat die Mutter, seine Mutter, der des po, można powiedzieć powierzył swoją własną matkę trosce jana myślał o niej chociaż sam wisiał na krzyżu und die hat er gegeben Um geistige beziehungen, dadurch auch zu adeln. I pan dał ziemskie relacje, można powiedzieć, żeby w taki sposób też uszlachetnić, albo w szczególny sposób też wzmocnić duchowe relacje. Die war Teraz czytaliśmy, że ta teściowa miała silną gorączkę, i teraz ci ludzie proszą go za nią. Pan na razie najpierw nic nie uczynił. Odczekał najpierw, aż ci ludzie sami wyszli naprzeciw i powiedzieli o tej biedzie. Tak też i Pan czeka i oczekuje od nas, że my mówimy mu nasze troski. Czytamy w Słowie Bożym, zrzuć na Pana, co złożono na Ciebie. Meine Kinder, das Werk, meine Hände, sein. Czytamy w innym miejscu, że dzieło moich rąk, pozostawcie, powierzcie mi. Pan na przykład wie i zna naszych krewnych, którzy jeszcze nie są nawróceni. Die vielleicht In einem unguten Zustand sind. Albo wierzący krewni, którzy znajdują się w słabym stanie duchowym. Wir sollen für sie beten. Pan chce, żebyśmy się modlili za nimi. lässt sich auch erbitten. I pan też wysłuchuje modlitwy. Jetzt steht er über der Kranken. Teraz pan skłonił się nad tą chorą. Manchmal siehst du vor lauter Problemen den Herrn nicht mehr. Często jest tak w naszym życiu, że my, przepełnieni problemami, nie widzimy już Pana. I może ta niewiasta też już nie widziała niczego innego oprócz tej gorączki. Ale teraz sam Pan się skłonił nad nią, tak że stała się, stał on się widoczny dla niej. I to jest kluczem dla każdej sytuacji naszego życia. Nie raz myślimy i mówimy, że dla mojego życia nie ma już niczego dobrego. Moja sytuacja jest bez wyjścia. Nie, Pan chce, żebyśmy właśnie w takiej sytuacji mieli... Jego samego przetoczyma. I wprowadzali go w nasze problemy. I wtedy on znajdzie też wyjście z tego problemu. Teraz Pan tutaj znowu korzysta z własnej mocy. I widzimy, że go rączka ją upuściła. Das Fieber ta gorączka z pewnością jest znowu obrazem na grzech mieszkający w nas. Ist der, Jeśli człowiek ma gorączkę, to ciało można powiedzieć jest takie podbudzone. Der I czytamy w porównaniu do tych słów wiersz inny, który mówi, że Człowiek bezbożny jest jak morze wzburzone. Nie znajduje pokoju. Czytaliśmy dzisiaj z Galacjan, drugi rozdział. Nie nie żyję, w gdzie czytamy, że w porównaniu do tego, wierzący człowiek doświadcza to, że już nie on żyje, ale Chrystus żyje w nim. A to, co ja teraz żyję, albo jak żyję, to żyję z wiary. Sehr schön. Das gebet Segen Andra. Hier Jak cudowne jest to, co tu teraz widzimy, więc mm. jakie błogosławio jaka błogosławiona jest modlitwa za innych. I to doprowadziło do tego, że ta osoba uwolniona została od grzechu. Aber das ist nicht alles. Ale to nie wszystko. Das heißt, sie ihnen. Czytamy, że ta matka Szymona usługiwała im. Jeśli ktoś z nas narodził się na nowo, to staje się to cechą nowego życia, że człowiek usługuje. 22, W Łukasza 22 czytamy, że między uczniami nastał spór, kto z nich był największy. Czy uczniowie nie pamiętali już o tym, że oni umarli z Chrystusem? Ale to życie tutaj, które otrzymała ta teściowa Szymona, ona doprowadziła ją do tego, że usługiwała. Zu Czy ona nie była już za stara, żeby służyć? Nein, zu nie, człowiek nigdy nie jest za stary, żeby służyć. I to a ona służyła im, usługiwała im A to byli wszystko młodzi mężczyźni Tam wśród nich the younger, 30 Można powiedzieć, że pan i uczniowie Mieli mniej więcej 30 lat so A teściowa Piotra może miała Dwa razy tyle lat, Ale jednak usługiwała im Usługiwała Piotrowi dziecema usugiwała panu schön nie? ja vielleicht art zu dehen und jedem zu dehen taki sposób usugowania i to wszystkim manchmal fragt man heute ist der gläubige ist er nicht gläubig je nas zadajemy pytanie co do jakiejś osoby jest on wierzący czy nie bo mi to Po tak jest Weil dieses Kennzeich des neuen Lebens sieht deutlich. D dlatego, że często te cechy nowego życia po prostu są niewidoczne w życiu ludzi. Der sah an ihren Früchten, werdet sie erkennen. Pan powiedział, że na owocach poznacie ich. Ale teraz schlagen wir doch mal Matthäus 8 auf. Ale otwórzmy Mateusza 8 rozdział, gdzie znajdujemy tą samą opowieść. Vers 15. Matthäus 8, Vers 15. Maciek Mateusza 8 rozdział 15 wiersz. I dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka. Ona zaś wstała i posługiwała mu.. Wszyscy zauważamy, w czym leży różnica 8-15. Ja uczęsz dalej Lua. Różnica polega w tym, że w Łukaszu czytamy usługiwała im, a w Mateuszu czytamy usługiwała mu. Is obydwie dwie rzeczy są prawdą, beides, bo obie dwie rzeczy zostały spisane przez Ducha Świętego. Es ist und Sache, und im Jest to ta sama rzecz, ale pokazana z dwóch różnych perspektyw. Często takie rzeczy mamy w Słowie Bożym. Ale Mateusza 8, 15 dodatkowo nam pokazuje, jak kosztowne jest każde zadanie. Bo każdy, który usługuje, usługuje bezpośrednio Panu. Jak, jaki zaszczyt mielibyśmy, jeśli królowa angielska powołałaby nas, służyć bezpośrednio w jej domu? W jej? Ale kim jest królowa angielska w porównaniu z panem Jezusem? To jest völlig unabhängig od der więc widzimy, że jest to Zupełnie niezależne od, jak, od Tego, jaką służbę Wykonujemy Czy mamy zadanie, żeby W korytarzu sprzątnąć Miotłą Widziałem to w tych dniach, że kilka razy to czyniono Ale jeśli Taką prostą służbę Po Po no, Powiążemy teraz z Panem Jezusem, to jaką wartościową staje się taka służba prosta? Jeśli to sobie uświadomimy, to z zupełnie innym usposobieniem działamy. Teraz w naszym rozdziale w Ewangelii Łukasza czytamy w 40 werszu. Widzimy, że bardzo taki pracowity dzień się zakończył, ale dla Pana też i wieczór był przepełniony pracą. Przyprowadzili do Niego wszystkich chorych. I położył na nich ręce i uzdrowił ich. Już przypomnieliśmy sobie, że Pan czynił to zawsze z stuprocentowym współczuciem. Nie było tak, że Pan, gdy przeprowadzili wszystkich chorych, wywołał po prostu z drzwi i uzdrawiam Was. Nie, pan szedł do każdego z osobista i położył na nich ręce. Jeśli ty byłabyś chora, to pan też i na ciebie położyłby rękę. I czyniąc to ukazywałby zupełne współczucie. Dalej widzimy w 41 wierszu, że wypędzał demony. I znowu wołają, krzyczą i składają świadectwo o nim, które było owszem słuszne, ale Pan zabrania im mówić, i dlatego ci demony muszą, no są wypędzeni. Teraz w 42. wierszu widzimy, że Pan oddalił się. Mamy wrażenie tak, jakby prawdopodobnie całą noc pracował Pan Jezus. I czytamy dalej, że Pan poszedł na pustkowie jest i ten detal jest bardzo ważny dla nas, ponieważ pan chce hier, żebyśmy też szli na takie puskowie. W tych dniach teraz wspólnych był wielki ruch w domu das war schön. Był to miły czas Aber wir müssen auch immer wieder ale teraz po tym czasie pan chce, żebyśmy znowu szukali takie puskowie w naszym życiu. Może pan w domu już nie znalazł Takie y, ciche miejsce Wtedy może wyszedł gdzieś na dół. I szukał sobie tam Pozutkowie Teraz tłumy szukały go Wszyscy doszły do niego I chcą go zatrzymać gdy Pan wszystkich uzdrawia, to łatwo nam jest wyobrazić, że ludzie nie chcieli, żeby on odszedł z nich Bo mieli z no, pożytek z niego. Für uns. To jest też pewną nauczką dla nas: Geht es uns nur czy o źródło błogosławieństwa. Stellen wir uns dem Herrn in den Weg, oder nicht. Czy naprawdę stoimy na drodze Pana, czy nie? Możemy to uczynić. Petrus Piotr to uczynił. Pan Jezus mówił o cierpieniu. Petrus in Matthäus 16, A Piotr mówi do niego, nie, Niech Ciebie to nie spotka. I wtedy Pan musiał do niego powiedzieć, Idź, precz ode mnie, szatanie. Was sagte Herr? Co pan powiedział? Ich mus Pan powiedział do nich muszę też w innych miastach zwiastować dobrą nowinę. Vers 43 ma deutlich, że nie tylko Kranke geheilt hat und Dämone Dämonen ausgetrieben hat. 43. Wiersz pokazuje nam, że nie tylko chorych uzdrawiał i wypędzał demonów, ale że też głosił ewangelium. Bo mówi, że ja muszę też Głosić to słowo To było takie Boże muszę To znaczy, że jeśli Pan mówi muszę To było to po prostu ustanowione w planu Bożym Też w naszym życiu istnieje takie Ja muszę w Efezjan 2 rozdziale czytamy, że Bóg przygotował nawet te dobre uczynki, w których my mamy postępować. Auf der Seite auch muss der Liebe. Ale jest to też pewne ja muszę, które wynika z miłości. Eine in der der Liebe ihre, die Liebe ihre to jest pewna dobrowolność, która wynika z serca pełne miłości. To jest pewna dobrowolność, która wynika z serca pełne miłości. Czytaliśmy więc tutaj w naszym urywku, że Pan powiedział Muszę zwiastować Królestwo Boże To znaczy musiał wyklarowywać myśli Boże dotyczące tej ziemi Takie było jego zadanie Że zwiastował w synagogach galilejskich że War und den hatte. Więc widzieliśmy, że Pan był w synagodze i uzdrowił tego opętanego. Wir gesehen, er widzieliśmy, że Pan znajdował się w tym domu. Und hier ist er in den von I tutaj znalazł się w synagogach galilejskich. Widzieliśmy, że są, były to różne zakresy pracy. Man kann że der Bereich jest größer. Można powiedzieć, że ten zakres jego działalności rozszerzał się. So will der Herr auch uns immer mehr benutzen. W taki sposób też Pan nas będzie używał. Und da dürfen wir auch auf seine Macht und Hilfe rechnen. I gdy będziemy służyli mu, możemy ufać jego Mocy. Er wird sich auch heute noch ungläubigen Menschen gegenüber erweisen, als derjenige, der sie frei macht von Satan und auch von der Inwesenheit. Pan też i dzisiaj przez naszą służbę Chce ukazać się jako mocny Pan Który uwalnia duszy od Grzechu i mocy ciemności Ale Pan wykonywał swego, Jego służbę Będąc sam oddalony Od wszelkiego złego Od grzechu Czynił swoją służbę no, W ofiarny sposób czynił służbę w miłości I w, i w tych wszystkich aspektach jest dla nas wielkim przykładem w naszej służbie.